a przynajmniej ja nie będę ukrywał, że nie do końca się spodziewałem, że go dostaniemy, no i pewnie gdyby nie event, do którego prowadzi czy wprowadza ten album, to nie wiem, czy byśmy go dostali, a mowa o serii Przedwieczni ze scenariuszem Kirona Gilena oraz z rysunkami Esada Ribicza i Guju Wilanowy. To jest potężny tom zbierający 12 zeszytów, ale wzbogacony uh -huh. o trzy dodatkowe zeszyty. Które, no, na ile dobrze to jeszcze sobie zaraz też pogadamy, wprowadzają do pewnych elementów tej historii, czy podbudowują pewne elementy tej opowieści, którą tutaj dostajemy. No i tak jak ja mówię, ja nie do końca się spodziewałem, dlatego że przedwieczni pomimo tego, że nawet się doczekali przecież filmów w MCU, no to ja mam wrażenie, że to jest taka grupa, która no nie jest specjalnie znana i jakoś nie wiem lubiana, szanowana. Widziałeś w ogóle ten film? Nie, nie, nie, nie. Ja filmu nie widziałem, planowałem, ale później jakoś to się tak rozmyło. Ja mam dużo. Ja obejrzałem braki połowę, ale tej, usnąłem i Ale tak dosłownie usnąłem, bo jak oglądałem, byłem bardzo zmęczony i zasnąłem i nie obejrzałem do końca do dzisiaj. Ale to też nie, nie był zbyt dobry film, z tego co. Się... Ale co do samych Eternalsów, co do samych przedwiecznych, mhm. oni są dziwni, w tym sensie, że wydaje mi się, z tego co patrzyłem. I śledziłem trochę losy tych postaci, bo miałem taki, mot y miałem taki moment, że mnie trochę zainteresowali Eternals. Mhm. Oni zostali stworzeni przez Jacka Kirby, legendę komiksu ameryka y amerykańskiego, komiksu superbohaterskiego. Jako y bo na początku y Kirby miał w DC Comics y swoją serię o New Gods, Nowych Bogach. Mhm. Ale z tych czy innych powodów odszedł, przyszedł do Marvela, zmienił barwy klubowe. I nie mógł wziąć ze sobą swoich postaci tych New Gods, więc wymyślił ich ekwiwalent w Marvelu. I to jest już ta pierwsza warstwa tego tej pewnej nieczytelności, jaką charakteryzują się Eternals. Czyli oni tak naprawdę są duchowymi spadkobiercami zupełnie innej drużyny, która istnia, istnieje w konkurencyjnym wydawnictwie. To po pierwsze. Po drugie, początkowo pierwsza seria Eternals w Marvelu, Jacka Kirby, ona wydaje mi się, że była oddzielona od głównego uniwersum, działa się w swoim własnym uniwersum, ale potem trochę re retroaktywnie została włączona do tego głównego uniwersum. To jest ta druga warstwa pewnej nieczytelności tej drużyny. Mhm. Po trzecie, ta drużyna wprowadza ze sobą całą masę zupełnie nowej mitologii, swojej własnej mitologii z tymi dewiantami, z celestialami i ta mitologia wymaga bardzo wiele tłumaczenia, i wyjaśniania, i mówienia, czym są Dewianci, czym są Celestiale, czym są Eternalsi, w jaki sposób to wszystko działa, w jaki sposób wyglądała historia ty, y, y, tych cywilizacji, w jaki sposób one są zależne, w jaki sposób odnoszą się do ludzkości. I tego jest cała masa. I to jest dość trudne do y, szybkiego, zgrabnego wyjaśnienia. To jest ta trzecia warstwa komplikacji. Ale to dopiero wierzchołek Góry Lodowej, bo y, Eternalsi jako drużyna, oni... Ich jest wielu. Każdy z nich ma swój własny charakter, trochę swoją własną agendę, swoje własne podejście do całej tej sytuacji, w której egzystują. I co najgorsze, to jest trochę superbohaterska Duna. Czyli mamy ten y, hiperfuturystyczny, bardzo rozbudowany, często nieintuicyjny z naszego punktu widzenia, sposób myślenia tych bohaterów, sposób działania tych bohaterów. Y, I to jest ten kolejny, chyba już czwarty czy piąty poziom komplikacji, ale to jest. Je to jeszcze nie jest koniec, ponieważ y, ze wszystkich tych powodów, które wymieniłem do tej pory, eternalsi nigdy nie mieli. Y Właściwie nigdy nie mieli bardzo długiej, rozbudowanej, ciągłej serii, jak i, jaką na przykład mieli X-Men, albo Spider-Man, albo Daredevil, albo Punisher, y, która, byłaby, która stanowiłaby takie, y, taką oś fabuły. Zawsze Marvel próbował ich co kilka, kilkanaście lat wprowadzić ponownie do uniwersum, coś z nimi zrobić ciekawego, bo to są postacie Jacka Kirby i one teoretycznie mają masę potencjału. I te serie bardzo szybko upadają właśnie z tego powodu, że muszą bardzo wiele tłumaczyć, bardzo wiele ustanawiać, bardzo wiele przedstawiać nowemu czytelnikowi i też trochę dorzucać od siebie. I każda kolejna seria, która się pojawia, za każdym kolejnym razem tego jest coraz więcej, bo każdy ze scenarzystów do dodaje trochę więcej od samego siebie. I ostatecznie Eternals jest takim dziwacznym, komiksowym nowotworem, który cały czas narasta i z którym trochę nie wiadomo co zrobić. I jego terminacja jest najczęściej jest konkluzją, ponieważ no, ten węzeł gordyjski robi się coraz bardziej splątany z każdą dekadą. I to jest właśnie ta sytuacja, w której my lądujemy teraz, dostajemy kolejną właśnie taką próbę wprowadzenia, etern przedstawienia Eternalsów szerszemu Marvelowemu czytelnikowi. I jak ta próba się udała według Ciebie? Eee, wiesz to, to tak w skrócie to ci powiem, że zadziwiająco dobrze, moim zdaniem. Ale nawiążę najpierw do tego właśnie, co ty powiedziałaś, bo to, to wszystko, co wymieniłeś bardzo ładnie i naprawdę zwięźle i dosyć szczegółowo zreferowałeś, dlaczego między innymi ja byłem tak zaskoczony, że ta seria się u nas pojawiła, no bo wiesz, my, jeżeli ja dobrze pamiętam, parę lat temu dostaliśmy takie ekskluzywne wydanie tych oryginalnych, przedwiecznych Kirby'ego, chyba, że coś teraz mylę, ale tak, tak mi się mocno wydaje, że, że to był opasły, taki naprawdę super wydany tom, który się rozszedł chyba na pniu. No i ja nawet, wiesz, no nie uważałem się nigdy za osobę, która siedzi bardzo głęboko w tym Marvelu, ale nawet w tym kosmicznym Marvelu, z którym mi Eternalsi się jakoś tam kojarzyli, no to mam wrażenie, że ich za dużo nie było, o ile w ogóle tak naprawdę bardziej oni funkcjonowali jako jakaś tam wzmianka Trochę na zasadzie, nie wiem, właśnie Celestiali, o których ty mówisz, czyli jako prawie, że taki mit w obrębie tego całego Marvelowskiego uniwersum. No i kiedy ja zasiadałem do tego komiksu, to kompletnie nie wiedziałem czego się spodziewać, bo ja też poza jakimiś zrębami i jakimiś rysunkami Kirbiego z tej oryginalnej serii, to ja też tych postaci w ogóle nie znam, no bo tak jak powiedziałem, filmu nie widziałem komiksów wcześniejszych z nimi nie czytałem, więc no, dla mnie to była zupełnie, powiedziałbym, taka tera incognita w tym aspekcie, co tutaj możemy dostać. Natomiast to, co dla mnie było interesujące, to ten zestaw, który odpowiada za ten komiks autorów, bo ja lubię Gilena. Mhm, Gilen jest fantastycznym scenarzystą i właśnie też na niego liczyłem, sorry, że ci tak wyjdę mhm. słowo, ale... Kiedy zobaczyłem, aha, okej, okay, to pisze Gilen, więc jest nadzieja, to było, to było właśnie takie dla mnie, bo Gilen jest bardzo dobry w tworzeniu takich historii, które są jednocześnie interesujące na poziomie fabularnym i bohaterów, z którymi można sympatyzować. A to był dla mnie zawsze z Eternalsami duży problem, że oni byli tak bardzo abstrakcyjni, że trudno było odnieść te wszystkie ich dylematy trochę... Trudno je było zinternalizować i się nimi przejmować, bo to mamy do czynienia z tymi wielkimi, yy, nieśmiertelnymi bogami, którzy są przywiązani do Ziemi i którzy działają według takiego imperatywu, którego do końca nie są w stanie kontrolować. I to wszystko trochę nie było. Trudno było z tym, yy, się z tym utożsamiać i sympatyzować, tak jak możemy sympatyzować, nie wiem, z mutantami, którzy walczą o emancypację, albo z, z, ze Spider-Manem, którego nienawidzi cały wszechświat bo każdy z nas się czasami tak czuje, a z Eternalsami te, ta więź zawsze była bardzo trudna i liczę mm -hmm, na to, że tak. Gilen to yy, właśnie, że Gilen troszkę ich sprowadzi, albo zrobi coś ciekawego z tą formułą, albo wprowadzi jakiś fajny kontrast i dla uczciwości wprowadził, ale nie jestem pewien, czy to wystarczyło, ale to już... Yy podejmij wątek, bo tak, tak. No Tak, no, no właśnie wiesz, to, to Gilen to jest też dla mnie scenarzysta, który pokazał, że on nawet w teoretycznie dobrze znanym uniwersum potrafi zrobić coś fajnego, no bo on odpowiadał przecież za pierwszego Darta Vadera po przejęciu przez Disneya, który był świetny. On stworzył Doktor Afre, czyli jedną z najjaśniejszych postaci w całym tym nowym kanonie, więc Wiesz, ja byłem bardzo zainteresowany, no a z drugiej strony też rysownicy Ribicza, no to my żeśmy przecież kojarzyli wspólnie nawet z rzeczy, które wspólnie omawialiśmy, czyli Stora, bo on z Aronem pracował, on też, jeżeli dobrze pamiętam, konana, częściowo rysował, więc no, byłem mega zaintrygowany jeżeli chodzi o punkt wyjścia i zadałeś pytanie chwilę temu, jak mi się to podobało to zanim przejdziemy do jakiegoś takiego zarysu fabuły, bo myślę, że tutaj pomimo tego jak ten komiks jest rozległy, to i tak jakiś taki rys fabularny by się przydał ale to ja Ci powiem, że dla mnie od samego początku było zadziwiające to, jak Gilenowi udało się łatwo mnie jako nowego czytelnika w tym świecie wprowadzić do tej historii. Bo jak otworzyłem ten album i wiesz, dostajemy tam od razu na dzień dobry pierwszą scenę i mamy takie otwarcie trochę filmowe z tytułem Przedwieczni, mamy po prostu dziesiątki frakcji, dosłownie setki postaci i tak mhm. dalej, i tak dalej, to się trochę złapałem za głowę, no bo właśnie stwierdziłem, że to, to jest ryzyko, że to będzie kolejny taki komiks jak Marvel po, od czasów tego Marvel Now i w Fresh to jest jeszcze mam wrażenie pogłębione, który jest po prostu nawet nie to, że zanurzony, co utopiony po prostu w nawiązaniach do przeszłości, w odniesieniach do jakichś tam trzeciorzędnych postaci, jakichś zapomnianych historii, które scenarzysta sobie wyciąga po prostu z zapomnienia i dobudowuje do nich jakieś tam kolejne warstwy. I być może ten komiks też coś takiego robi, ale ja tego nie wiem, bo w zasadzie od początku Gilen stawia na dosyć w sumie prostą, w prowadzeniu opowieść skoncentrowaną tak naprawdę na malutkiej grupce tych przedwiecznych a co więcej bo to, to też bym chciał temu więcej miejsca poświęcić, bardzo mi się podoba narracja Zofu którą prowadzi maszyna czyli w zasadzie no, cały ten taki, no nie wiem jak to nazwać czy system operacyjny, czy bo to w zasadzie to nawet właśnie nie jest software to bardziej jest hardware i software, no nie wiem, taki komputer, który odpowiada za naszą ziemię i za przedwiecznych, która to narracja jest i dowcipna i czasem, nie wiem, trochę patetyczna, nadająca kontekstu, przebijająca czwartą ścianę, ale z drugiej strony w tych momentach, które czasem by mogły powodować w czytelnikach zagubienie, to dosyć intuicyjnie wrzuca prawie, że takie notki z Wikipedii, które pozwalają dosłownie w kilku zdaniach nam nakreślić jakiś tam szerszy kontekst, jeżeli on jest konieczny, bo ja nawet bym polemizował, na ile on jest konieczny, no ale tak jak mówię, to zanim się zagłębimy więcej, bo ja bym cię chciał zaraz zapytać, bo jeden take mnie prześladuje po prostu po lekturze tego komiksu, co do samych przedwiecznych, to streściłbyś pokrótce fabułę? Może? Czy punkt wyjścia, który w tym komiksie, który od którego zaczynamy? Punkt wyjścia jest naprawdę bardzo mądry, ze stron, mądrze pomyślany ze strony Gilena, ponieważ mamy tu do czynienia de facto z historią kryminalną. Mhm, I dokładnie. Próbujemy dowiedzieć się, kto zabił. A historie kryminalne są fantastyczne w tym sensie, właśnie w tego typu historiach, w tego typu układzie, jaki dostał Gilen dostał takie karty i zagrał nimi najlepiej jak potrafił, ponieważ dzięki historii kryminalnej wszyscy są podejrzani i musimy prześwietlić wszystkich i prześwietlając wszystkich, poznajemy wszystkich. Dowiadujemy się, jaki jest deal danej postaci, kim ona jest, czym ona jest, jakie ma słabości, jaką ma agendę i to właśnie dostajemy. Generalnie rzecz biorąc, najprościej rzecz mówiąc, sytuacja wygląda tak, że przedwieczni zostali zrestartowani, Budzą się na nowo, i ktoś sabotował ich maszynę służącą do rezurekcji. I ktoś zabił jednego z przedwiecznych, jednego ze świeżo zrestartowanych przedwiecznych. I teraz wszyscy zastanawiają się, kto to jest, i padają wzajemne oskarżenia. I cała obsada biega jak kurczaki z odciętymi głowami, jednocześnie próbując zorientować się w sytuacji, w, sytuacji, w tym, że no przebudzili się, część z nich wykorzystała tę sytuację, żeby zmienić trochę swój wygląd, żeby dopasować trochę swój wygląd do, do wyglądu aktorów z Marvel Cinematic Universe. I w to wszystko bardzo szybko okazuje się, że zamieszany jest Thanos, który też ma bardzo silne powiązania z przedwiecznymi. I sytuacja zaczyna powoli eskalować we wszystko, to co zostaje wpląta, zostają wplątani po pewnym czasie Avengers, którzy w tym czasie, w owym czasie mieszkają, mają swoją bazę w y, trupie zabitego Celestiala, więc y, wątki powoli zaczynają się splatać. To już tak, nie spoilerując, y, tak właśnie wygląda... Y, fabuła, ale wydaje mi się, że chyba powinniśmy też trochę najpierw zarysować, czym są Eternalsi. No właśnie i tu od razu jest moje pytanie, bo ja ci powiem, że jak zacząłem czytać ten komiks, to od samego początku w zasadzie zaczęło mnie prześladować myśl, że Eternalsi to jest ekipa niczym nieskończoni nieskończeni z uniwersum Sandmana. Gaiman zresztą pisał Eternalsów 20 lat temu. Też był jednym z tych scenarzystów, którego, których Marvel sprowadził, żeby ogarnęli ten burdel z Eternalsami i Gajmanowi też się nie udało. No ale nie, nie masz takiego wrażenia, że, że to trochę jest taka ekipa. Oczywiście no, oni mimo wszystko, pomimo tego, że właśnie mają tę zdolność zmartwychwstania i są absolutnie przepotężni, to... Ja trochę miałem taki vibe, nie? że mamy z postać, która jest po prostu trochę rozwalona i taka pocieszna, radosna, chaotyczna, jaką jest Sprite. Mamy tego takiego żołnierza Icarisa. twardego Ikarisa. Mamy tego, który gdzieś tam pociąga za sznurki w tle. Mamy postać pokroju, nie wiem, rozkoszy, czyli Sersi która właśnie w taki sposób bardziej działa i tak dalej, i tak dalej. I od, od początku gdzieś tam taka myśl mi towarzyszyła, ale właśnie podoba mi się to, jak Gillen podszedł do przedstawienia tych postaci, bo on z jednej strony wrzuca nas od razu w środek akcji, bo no tak jak mówię, ja o tych postaciach nie wiedziałem nic, czyli kiedy wiesz, zobaczyłem jak Ikaris z martwy wstaje i mamy z jednej strony to jego stanie i e, pogoni za Sprite, e, a z drugiej strony już mamy wiesz, te struktury jakieś takie mm, dziwaczne, no wizualnie po prostu, nie, że to, to wygląda jak taki bardzo jakiś obcy świat, e, o, później też oni przecież przeskakują na Tytana, e, mamy jakieś tam te dziwne wizje i tak dalej, to teoretycznie w pierwszej chwili to może przytłoczyć, ale właśnie przez ten wątek kryminalny, o którym ty mówisz I, o, i przez to, że tutaj na bardzo szybkim etapie jest wprowadzony Thanos i to jest dla mnie chyba taka największa rzecz, która czy jedna z dwóch największych, bo do Avengersów jeszcze przejdę za chwilę która łączy ten komiks z tym głównym uniwersum, mal, uniwersum Marvela ale my tak naprawdę do Ikarisa i do Sprite po kolei tak naprawdę mamy dokoptowywane pojedyncze postaci, które najpierw stają się postaciami, które tak jak powiedziałeś słusznie trzeba przesłuchać, a z drugiej strony bardzo szybko no, zostają niejako rozgrzeszone czy zdjęte z listy podejrzanych i dołączają do, do naszej ekipy. To jest jedna rzecz, która mi się podobała. A druga rzecz to jest to, że trochę tak jak Przedwieczni, Eternalsi tu mi się jawią jako postaci o dosyć wyrazistym charakterze, bo nie chciałbym powiedzieć jednowymiarowym, ale, ale wiesz, że każda z tych postaci jest bardzo wyraźnie nakreślona i podoba mi się to, że w zasadzie każda z nich na etapie takim jak my je poznajemy tutaj w całej tej historii, ma jakąś określoną swoją prywatną motywację, żeby podłączyć się do ekipy i spróbować tę całą zagadkę kryminalną rozwiązać. I podoba mi się też, że te, te motywacje są różnorodne i takie powiedziałbym czasem, czasem nieoczywiste, nie? no bo mamy związek przedwiecznej z Deviantem, mamy właśnie Ikarisa, który doznał jakiejś dziwnej wizji, w której ma jasno zasugerowane, że doprowadzi do śmierci jakiegoś tam nastolatka. Mamy Cersei, która Lubi się bratać z kolei z ludźmi i, i gdzieś tam ją ciągnie też do Avengersów. Mamy tego węża, który próbuje upiścić na tym całym zamieszaniu coś oczywiście dla siebie i tak dalej, i tak dalej. I, i to jest... Naprawdę fajnie moim zdaniem rozpisywane na te poszczególne zeszyty, gdzie z jednej strony cały czas tych postaci przybywa, cały czas dostajemy właśnie jakieś wiesz, nowe elementy, układanki, nowe konteksty, ale Gilen bardzo kompetentnie sobie radzi z tym, żeby nas wiesz, nie przytłoczyć, żeby nam dokładać tych elementów układanki, ale żeby nas nie przytłoczyć i moim zdaniem to się naprawdę bardzo fajnie udało. A jak to by się to podobało i właśnie jak, jak ty widzisz tych przedwiecznych tutaj u Gilena? Właśnie Gilen bardzo starannie podszedł, tak jak, tak jak mówisz I, i pod względem właśnie tego bardzo ostrożnego wprowadzania kolejnych postaci i że mamy narratora który jest prawie wszystko wiedzącym narratorem, więc to jest bardzo użyteczne narzędzie dla <mulny> scenarzysty. Totalnie. I y, poprzez fakt, że wciąga i Avengers, i Thanosa, czyli te postacie, o których czytelnik już które zna, że y, to jest taka troszkę kotwica, w której można się zakotwiczyć i traktować ją jako punkt odniesienia dla Eternalsów. Mamy też ten wątek tego chłopca, z którym przyjaźni się Ikaris, y, co też trochę przykuwa perspektywę właśnie do tej naszej ludzkiej perspektywy całej historii i Gilen naprawdę staje na głowie, żeby ten komiks wypalił i żeby był zrozumiały. I to działa, to działa w pewnym momencie, ale odnoszę wrażenie, że trochę, że właśnie to jest, to jest problem, że on w ogóle musi to wszystko robić. Że sama wyjściowa koncepcja jest tak poplątana i tak obciążona tą całą skomplikowaną mitologią, która sięga dosłownie 30-40 lat w naszej rzeczywistości, w przeszłość, w komiksowej Continuity, w, we wspólną historię Avengers z Eternalsami, w, Cel w Celestiali, w kosmicznego Marvela, w Thanosa. I wydaje mi się, że ten cały bagaż nie go udźwignął, ale widać ten wysiłek. I ten wysiłek trochę według mnie spowalnia tempo komiksu i sprawa, że to nadal jest naprawdę dobry komiks. Jeśli kogoś interesują Eternalis, jeśli kogoś interesują Przedwieczni, to wydaje mi się, że to jest ten tom, który należy takim osobom wskazać i powiedzieć im jeśli chcesz zrozumieć, o co z nimi chodzi, to sięgnij po to. Ewentualnie po pierwszy tom Kirby'ego. Ale... Y ale to napięcie właśnie między ty y tym ciężarem tego lore, nie? ciężarem tej, tej całej mm -hmm. mitologii i sposobem prowadzenia historii, wydaje mi się, że ono jest odczuwalne w całym komiksie, że Gilen nie może rozwinąć tych swoich fabularnych skrzydeł, bo, musi, bo one są trochę podcięte tym, że cały czas musi wprowadzać te wszystkie tłumaczenia i pilnować, żeby czytelnik się nie pogubił i żonglować tymi wszystkimi postaciami, więc to jest takie... Zrobił co się dało, ale według mnie nie dało się zrobić aż tak wiele. Ja to, to ja trochę bym po polemizował na dwóch poziomach. Bo po pierwsze, faktycznie tak jak tutaj rozmawiamy, tu są dwie główne kotwice, które umieszczają Przedwiecznych w tym aktualnym uniwersum Marvela. Po pierwsze to jest Thanos, którego no nie było, no bo on zginął na skutek pewnych wydarzeń w strażnika Galaktyki. Co ciekawe, ja za dużo tych nowych Strażników Galaktyki nie czytałem, ale akurat ten album czytałem więc kojarzyłem tę, tę scenę. I z drugiej strony mamy tutaj sporo odniesień do Avengers Arona, no bo właśnie to nie jest tylko kwestia tej drużyny, ale to, że oni żyją w tym ciele Celestianina i, i w ogóle tutaj mamy nawiązania takie jasne do pierwszego tomu tej serii, czyli do tej pierwszej fali, gdzie tam cała ta historia z, z powstaniem życia na Ziemi była z Wyłożona, to ja ci powiem, że. Yy ja zresztą no, rozmawiamy to dobrze o tym wiesz, jeżeli ktoś nas słucha regularnie to też dobrze o tym wie że mnie trochę zaczyna przytłaczać w tym współczesnym Marvelu ta ilość nawiązań do y, jakichś rzeczy y, około komiksu, który dostajemy i y, wiesz pomimo tego, że y, nie wiem, pracują tam dobrzy scenarzyści jak nie wiem chociażby y, Al Ewing który przecież stworzył tego nieśmiertelnego Hulk'a. No to, to wiesz, to jednak, czy, czy Donny Cates z, z jego Venomem, to ja tam miałem poczucie, że oni tak dużo czerpią z tego lore i to nie tylko tego bliskiego właśnie, ale też, tylko, ale też tego dalek, dalekiego, że ja się momentami czułem przytłoczony i że trochę nie było miejsca momentami dla tych postaci tu i teraz, nie? To u Kate'sa też w to, że to było na przykład dla mnie tak mocno widoczne, nie? że znów mamy odniesienia do jakiejś tam historii z jednej strony, z drugiej strony do tego bliskiego Marvela i to jest taki amalgamat, który niby powinien być świeży, ale ja miałem wrażenie, że on jest właśnie przytroczony do ziemi dwoma kotwicami. A tutaj y, Gilen robi moim zdaniem bardzo dobrą robotę na dwóch poziomach. Po pierwsze, że właśnie pomimo tego, że mamy tego Thanosa i pomimo tego, że mamy y, te odniesienia do Avengers, to w zasadzie kompletnie nic nie trzeba znać y, z tych wcześniejszych wydarzeń, bo y, skrót dostajemy po prostu w paru zdaniach tutaj, i moim zdaniem dla kontekstu wydarzeń z tego albumu to my naprawdę nie musimy znać absolutnie nic więcej. No pewnie dobrze wiedzieć, że Thanos jest po prostu przekoksem w ogóle w tym uniwersum Marvela. No, ale no to, to już myślę, że wszyscy wiedzą. Osmozę można tak, dokładnie. dokładnie, ale to myślę, że wszyscy wiedzą. Mhm. Z drugiej strony, bo y, bardzo słusznie mówisz cały czas o tym bagażu przedwiecznych i o problemach, y, które nad y, tą grupą ciążą. Ja mam wrażenie, że Gilen, y, y, no, nie tyle, że to olał, co po prostu y, właśnie niespecjalnie ja miałem poczucie, że on się zagłębia w jakiś starszy lor. Ja absolutnie nie wiedziałem nic o tych postaciach i nie wiem, co on wiesz tutaj w tej serii nadbudował, co już było we wcześniejszych seriach, co, co z tej całej polityki, wiesz, z tej sieci, z, te, z tej atomizacji tych poszczególnych grup, z tych wojen pośród przedwiecznych i tak dalej tak dalej. Co tam było, co, co jest wyciągnięte z Kirbiego, z Gaimana, z innych twórców, którzy przy tych seriach pr pracowali, bo ja mam wrażenie, że ten, ten reset, którego my tutaj jesteśmy świadkami, po prostu w dużej mierze to odcina. I ja czuję z jednej strony, że tutaj jest coś więcej, jest jakaś historia i zresztą mamy, nie wiem, dosyć interesujące poprowadzone dla mnie cały ten wątek pamięci przedwiecznych po, po tym resecie, nie? że oni niejako giną, czy, czy mogą zostać uśpieni, ale wracają i pewną część pamięci mają zawsze, część pamięci jest ukryta, część jest zakodowana tylko w maszynie, można ją odzyskać. Ja mam wrażenie, że to jest trochę... Mm, tak, takie meta nawiązanie w zasadzie do wiesz tych powrotów tych licznych serii i ja to trochę odbierałem tak że Gilen prawie że mruga do mnie okiem na zasadzie że no moglibyśmy pogrzebać w tych najbardziej ukrytych i niedostępnych poziomach pamięci i przywoływać jakieś wydarzenia yy, właśnie nie wiem z lat 60 czy, czy 80 ale po co to nie jest istotne jest tutaj taka grupa i to, co moim zdaniem też powoduje, że to działa, to właśnie to zakotwiczenie tych postaci na Ziemi i w ludzkości, takimi wiesz, prostymi patentami, nie? Na zasadzie właśnie ta wizja Icarissa i ta jego przyjaźń z chłopcem, sympatia sersji do ludzi, to ich przywiązanie do Ziemi jako w ogóle planety, nie? Całe to funkcjonowanie maszyny jako w zasadzie takiej obrończyni i no czegoś, co odpowiada za stabilizację planety i tak dalej, i tak dalej. I ja, ja jestem po prostu mega pozytywnie zaskoczony jak prostymi patentami, jak na przykład, nie wiem, mamy całe to zamieszanie z destabilizacją maszyny, które się objawia jakimiś tam pogodowymi szaleństwami, jak to jest właśnie dosyć prościutkimi i szybkimi takimi pociągnięciami pędzla, że się tak wyrażę, wprowadzone i zasygnalizowane, jak to działa. Także ja osobiście z jednej strony mam po tym komiksie trochę chęci, żeby zobaczyć, jak to drzewiej bywało z tymi postaciami, ale z drugiej strony wyjątkowo, jak nie, jak nie po prostu we współczesnym Marvelu, mam poczucie, że dostałem dosyć ciekawą, dobrze poprowadzoną i paradoksalnie pomimo finału, do którego zaraz też pewnie przejdziemy, dosyć autonomiczną historię. Ale to generalnie to jest, to słusznie zwróciłeś na to uwagę, bo to jest pewien paradoks z którego nie da się wyjść, żeby zadowolić wszystkich, bo zobacz ty, dostał, ty nie znałeś tych postaci mhm. nie miałeś żadnego do, znaczącego doświadczenia z nimi wcześniej i yy, to, to całe nadganianie to dla ciebie są nowe informacje i jeśli one są przedstawione w fajny sposób jak u Gilena, bo są tam przedstawione w fajny sposób, yy, to to jest dla ciebie nowe, ciekawe i to cię wciąga w ten komiks. Dla mnie, dla osoby, która ma... I no całkiem sporo doświadczenia z Eternals, z, z przeszłości. Dla mnie to jest mhm. powtarzanie informacji, które już znam, które już widziałem wielokrotnie, które są powtarzane za każdym razem, gdy mhm. Eternalsi dostają ten miękki reset. I dla mnie to jest, wiesz, to jest nużące i już chcę, żeby scenarzysta yy, przeszedł do rzeczy, bo mhm. ja już to wszystko wiem i już to wszystko słyszałem miliony razy, ale też to jest potrzebne dla nowych czytelników, więc albo nowi czytelnicy będą zadowoleni, ale za to ja będę się nudził, albo nowi czytelnicy będą zdezorientowani, bo scenarzysta o to nie zadba i od razu przejdzie do rzeczy. Więc to jest właśnie ten paradoks, że nie da się nikogo zadowolić już w tym układzie. To jest właśnie ten kolejny, kolejna rzecz, która działa na niekorzyść Eternalsów, w takim ujęciu, w jakim z mam, mamy z nimi do czynienia, w jakiej funkcjonuje ich historia. Mhm. Znaczy, wiesz to, to, to yy, zahaczając o to, to ja bym się na sekundkę zatrzymał właśnie przy tych do, do powiedzeniach, bo ja Ci powiem, dlaczego moim zdaniem to działa i... Yy, yy, yy, ja się, yy, ja, yy, ja się no? zgadzam, że to działa, ale to, to, to działa dla nowego czytelnika, jestem pewien, ale dla osoby, która już o, o tym wszystkim wie, to Ale jest, nie, ale w, w, wiesz, dlaczego to też yy, oczywiście ja tu nie mam zamiaru dyskutować z Twoimi odczuciami i, i z yy, tak, tym, dyskutuj, co mówisz. Skutuj, po to robimy te podcasty. Yy, w kontekście tego, że wiesz, że, to, że Ciebie... Dla dla ciebie było to nużące, to ja ci powiem dlaczego ja mam wrażenie, że Gilen chyba wybrnął z tego najlepiej jak tylko mógł, bo my tutaj mamy zabieg, który nie powinien się udać albo na który ja się powinienem wkurzać, bo bardzo tego nie lubię. Czyli mamy po prostu lore wyłożone, kawa na ławę, yy, po prostu jako taki infodump yy, yy, tu i teraz, nie? Nagle, że dostajemy całą stronę tekstu z, z jakimiś mapkami, rozpisaniem tego wszystkiego i tak dalej. Ale właśnie paradoksalnie ja mam wrażenie, że to jest ukłon w stronę takich czytelników jak ty, bo jeżeli ty to wiesz, to wiesz, ty sobie możesz tak naprawdę wiele rzeczy z tych ramek i z tych opowieści maszyny na temat przedwiecznych po prostu pominąć. A tak naprawdę to, to jest o tyle mm, interesująco poprowadzone, że wiesz, to może wkurzać w pierwszej chwili. Ja byłem zdziwiony, nie? że dostajemy właśnie dosłownie stronę tekstu. Ale... ale te teksty, one są zainspirowane chyba komiksem Hickmana, bo Hickman ma ten styl pisania. Mhm. On to robił w swoich X-Menach, które wychodziły równolegle do przedwiecznych. Mhm. Właśnie Hickman stosował to w całej tej swojej sadze o krako. Krakoi, tak? Krakowi. Mhm. Ale wiesz, dla mnie to jest o tyle spoko, że dostajemy taką jedną stronę i tak jak mówię, czytelnicy, którzy to wszystko wiedzą, to oni nawet tego nie, nie muszą czytać, nie? Ale właśnie ja nie wiem, czy nie muszę tego czytać, bo nie wiem, czy nie ma tam jakichś nowych informacji, jakiegoś retkonu, o którym nie wiem, więc... A, widzisz, no to chyba, że w ten, w ten sposób na to patrzysz, nie? No bo ja raczej zakładałem, że to są takie, takie rzeczy, które są znane i dla y, ludzi, którzy... Znaczy, tych... tam jest część nowych informacji żeby mhm. zamotać jeszcze. Tam A, no to jest widzisz. część informacji powtórzonych i część tych delikatnych retkonów czy nadbudowy, czy tej całej mitologicznej ornamentyki, którą dodaje Gilen. Mhm. Więc to, to nie, obawiam się, że to nie jest tak, jak mówisz. Że A, to, no to, widzisz. no to, jest trochę, to trochę faktycznie rozbrałeś ten mój argument. Natomiast to, co mi się tutaj podoba, to to, że pomimo tego, że to jest taki infodump, to on jest podany dosyć szybko i też przede wszystkim z, dos z dosyć dużą dozą humoru, ja bym powiedział, t, bo nie, nie wiem, tu na, dla d, kontekstu. Mamy, nie wiem, planszę, która się dosłownie nazywa kontekst historyczny i mamy rozpisanie na linii czasu yy, całej historii yy, można powiedzieć Celestian i y, zaprogramowania życia i mamy tutaj krótką tabelkę i na dole jest napisane, dalsze szczegóły znajdziecie w tomie Avengers Ostatnia Fala autorstwa historyków ze świata ludzi Jasona Arona i Eda McGuinnessa. I to tutaj było fajne. Takich, takich rzeczy, gdzie właśnie maszyna przywołuje pewne elementy z historii przedwiecznych, czy właśnie jakieś tam zasady schizmy jakieś w przedwiecznych i tak dalej, i tak dalej. One są podawane z, tak w taki z jednej strony informatywny sposób, z drugiej strony z pewną dozą humoru i do tego tutaj działa też ta narracja, bo wiesz, ja na przykład na to też to często to w tym Marvel Fresh na to narzekam, że ja mam wrażenie, że my wróciliśmy trochę do takiego pisania jak za dawnych czasów, nie? że komiksy to były po prostu ściany tekstów, i oprócz dialogów to mieliśmy jeszcze ściany tekstu. I teraz coraz częściej ja widzę, że autorzy się na to decydują, że jest albo jakiś monolog wewnętrzny bohatera, albo właśnie jakieś dymki kontekstowe, i naprawdę tego tekstu jest bardzo dużo. A tutaj cały czas maszyna jako te, ten program, yy, czy ta no nomenomen, maszyna sterująca przedwiecznymi i yy, yy, yy, całą ziemią, yy, przez to, że ona co, cały czas prowadzi narrację, ale prowadzi ją właśnie po pierwsze z perspektywy yy, narratora wszechwiedzącego, do czego ty wcześniej nawiązywałeś, po drugie yy, yy, no, potrafi przebić czwartą ścianę i zasygnalizować nam, że nie wiem, dopiero coś się wydarzy, albo że postaci czegoś nie wiedzą, a albo, że nie wiem, że coś do czegoś zaraz to doprowadzi, bo wcześniej już to prowadziło do takich, a nie innych skutków, to powodowało, że ta narracja też y, mi osobiście w tym komiksie pomagała, nie? że nie miałem poczucia takiego, jak mam właśnie bardzo często przy innych Marvelowskich, współczesnych seriach, że ona jest zbędna, że ja nie potrzebuję dodatkowych dymków y, y, takich tłumaczących to, co widzę na, w komiksie, czy, czy wiesz, czy tłumaczących mi dialogi, czy jakieś tam konteksty postaci, tylko ta narracja jest realnie czymś osobnym, co no tu wydaje mi się, że się sprawdza. No a to, a jak bo właśnie rozmawiamy o tym, że ty masz inne uczucia, ciebie ta narracja jakoś wybijała, czy, czy byłeś w stanie ją kupić całościowo? Nie, jak, jak najbardziej byłem w stanie ją kupić i yy, nie wydaje mi się, żebyśmy się tu jakoś specjalnie nie zgadzali, bo ja cały czas mówię, że Gilen zrobił wszystko, co się dało, żeby, mhm. y, no, żeby ten komiks wypalił, i zrobił to świetnie, ale y, z mojego punktu widzenia, y, nie wiem, być może trochę zatrutego znajomością wcześniejszych y, przedwiecznych, mhm. y, to wszystko, y, co da się zrobić, żeby uprościć, y, znaczy, no, żeby ten komiks wypalił, to wciąż za mało. Jasne, więc jasne. To jest, jestem w tej sytuacji, że ja mam dla Gilena wyłącznie, o Gilenie w tym komiksie jego pisanie nie mogę mówić wyłącznie w samych superlatywach, ale on dostał takie karty, że nimi nie dało się zagrać lepiej mhm. i dla mnie osobiście nie jestem pewien czy to jest wystarczająco dobrze jasne, jasne znaczy wiesz to, to, to ja jeszcze też dodam jedną rzecz, która mi się podoba i która też pokazuje mi że ten album i cała ta historia jest bardzo dobrze przemyślana to są te trzy zeszyty dodatkowe, które tutaj dostajemy. Bo mamy przedwiecznych Celestie i tutaj rysownikiem to jest Kei Zema. Mamy przedwieczny Thanos Powstaje z rysunkami Dustina Weavera i mamy przedwiecznych Heretyka z rysunkami Rajana Bodenheima i Edgara Salazara. I to jest też taki aspekt, który niestety nie zawsze działa. W tym sensie, że regularnie przez to, że w tej chwili Egmont wydaje te komiksy właśnie w takich wydaniach zbiorczych tam po 12 zeszytów przeważnie, no to regularnie dostajemy jakiś jeszcze one-shot, czy dwa one-shoty, które są dorzucone do tych komiksów, ale ja bardzo często w trakcie lektury, i to jest też zaraz moje pytanie do ciebie, jak ty to widzisz, ja mam poczucie, że one absolutnie nic nie wnoszą. Nie? Że to jest po prostu często jakiś tam filler, yy, czy, czy jakiś po prostu, nie wiem, tain wręcz do, do jakiejś tam innej historii, który no, no fajnie zawsze, że coś takiego dostajemy jako jakiś tam dodatek do komiksu, ale że on jest bez znaczenia dla tej głównej historii. A mam wrażenie, że tutaj yy, wszystkie te trzy historie, one działają bardzo dobrze, bo z jednej strony one wypełniają pewne luki w wiedzy, nie? No bo mamy na przykład właśnie całą historię pochodzenia Thanosa w tym świecie i, i przedstawienie jego połączenia z y, y, przedwiecznymi. Zresztą super rysunkami w y, tym komiksie. One są właśnie trochę takie oldschoolowe, y, mam wrażenie. Mhm, jakby, nie bardzo z, mi się to podobało. Z lat 80. jeszcze te kolory super sprawa. Mamy później y, komiks... Ten celestia, zatytułowany, który y, jest bardzo ważny, bo on nam wprowadza dwie postaci trochę z innego porządku, bo z porządku takiego, powiedziałbym, religijnego y, nie wiem, czy to jest najlepsze słowo, ale no, tak, tak powiem z takiego porządku religijnego teologicznego chyba. O, czy teolo teologicznego, właśnie, to jest może lepsze słowo, y, które koncentrują się y, na właśnie te, takiej teologii tego świata i co więcej, y, też w nietuzinkowy sposób, łączą się z Avengersami Arona, bo, bo tutaj mamy wyraźne łączniki do tych Avengers prehistorycznych. I to jest też fajne wprowadzenie do Aha. całego wątku, który jest później dalej rozwijany. I, I super, że ten komiks tutaj dostajemy. No i mamy dodatkowo jeszcze ten komiks Heretyk, który jest w zasadzie z kolei opowieścią w opowieści taką szkatułkową, ale opowieścią, która też ma szalenie istotne znaczenie dla finalnego, finalnych rozwiązań w tym komiksie. Także, no, bardzo, bardzo mi się podobało to i, i jak te historie wypadają, ale też jak one działają w obrębie całej tej historii. A jak tobie się podobały te trzy opowiastki? Ja mam ten sam, ja mam tu tę samą opinię i to widać, że Aron, znaczy nie Aron w żadnym wypadku Aron, że Gilen miał szerszy plan na ten komiks i on mhm. dopchnął te rzeczy, których nie zmieścił w głównej serii właśnie do tych one-shotów. I to jest fajne, bo cały komiks jest tak naprawdę napisany przez jednego scenarzystę, który miał plan na to i w tym wydaniu zbiorczym te one-shoty one są wplecione w serię, tam gdzie one powinny być czytane, w, w ten sposób by to miało narracyjny sens. I to dlatego działa. I to też działa z jeszcze jednego powodu. Mhm. Na samym początku naszych, naszej rozmowy nazwałem Eternals taką trochę superbohaterską Duną i to jest właśnie ten taki wielki, bardzo ambitny w założeniach epic science fiction i właśnie w tym epiku science fiction tego typu interludia one działają lepiej niż w takiej palpowej serii jak nie wiem jak choćby Avengers Arona. Mhm. Dlatego to, to sprawdza się według mnie świetnie. No dobrze, no to zanim przejdziemy jeszcze do rysunków, to y, muszę Cię zapytać o finał. Bez y, jakichś większych spoilerów, bo no, tak jak y, rozmawiamy cały czas, no to jest epicka naprawdę historia i tutaj y, wchodzi cały wątek Dewiantów, wątek Avengers, wątki właśnie teologiczne, y, mitologiczne, legendarne itd., itd., no ale suma summarum e, okazuje się, że e, z jednej strony ta historia jest domknięta w pewien sposób, no bo w zasadzie większość takich luźnych nitek, które na początku mieliśmy, one zostały połączone w pewien sposób i, i dostajemy jakieś domknięcie tej historii. Nawet w mojej opinii dosyć satysfakcjonujące i jakby nie, nie kończy się też ten album z takim poczuciem, że no to jeszcze trzeba przeczytać coś kolejnego. Ale z drugiej strony nie da się ukryć, że to jest komiks, który jest wprowadzeniem dla jakiegoś kolejnego wielkiego eventu zatytułowanego Sądny Dzień czyli Avengers vs X-Men vs Przedwieczni no i powiem Ci, że trochę mi sztęka opadła, że jeszcze w dzisiejszych czasach tego rodzaju <grym> eventy się robi bo ja osobiście to naprawdę mam alergię na eventy, gdzie kumple muszą stawać przeciwko sobie zamiast ze sobą 5 minut porozmawiać no ale, ale jak oceniasz właśnie z jednej strony samo domknięcie tego, tego tomu i z drugiej strony właśnie to wyjście na jakąś większą opowieść i event kolejny wielki Pewnie zmieniający wszystko, jak to zawsze w Marvelu bywa. To była. Znaczy, to, to był bardzo satysfakcjonujący finał. Trochę standardowy, ale tak. Główny konflikt został rozwiązany w satysfakcjonujący sposób. Dostaliśmy. Troch, dostaliśmy wszystkie strzelby Czechowa wypaliły. Wydaje mi się, że niczego nie przegapiłem, ale wydaje mi się, że mm -hmm. właśnie wszystko. Nie, też mi się Czechowa tak wydaje. Wszystko chyba wypaliły. Dostaliśmy siada. tam zwrot akcji trochę na koniec i wszystko zostało. Doczekało się dość satysfakcjonującej konkluzji. I oczywiście, tak jak to w komiksach superbohaterskich bywa, z otwarciem na przyszłość. Mm -hmm. A co do tych eventów Marvela, to ja się po prostu cieszę, że ostatnio że w ostatnich czasach przynajmniej choć te eventy nadal się cały czas ukazują regularnie, to przynajmniej bohaterowie nie tłuką się między sobą, tylko mają bardziej konwencjonalne egzystencjalne zagrożenia w postaci złoczyńców albo jakichś kataklizmów bo to absolutnie się z Tobą zgadzam, że to było nie do wytrzymania. No a tutaj ja jestem bardzo ciekaw jak wypada ten sądny dzień, no bo tu mamy jasną sugestię, że właśnie do, do takiej bratobójczej trochę walki zapewnie, zapewne musi dojść zanim się nasze ekipy dogadają no ale tutaj fabuła to jedno, a powiedz mi, jak Ci się podobają rysunki? No tak jak mówię tutaj, dominującym rysownikiem w tym albumie to jest Esat Ribic. No i jak oceniasz te jego rysunki i te przerywniki w tych innych stylach wizualnych, które dostajemy w całym tym tomie? O Jezu, z Ribiciem ja jestem tak rozdarty, że sobie nawet nie wyobrażasz, bo z jednej strony on trochę... Yy chaneluje Moebiusa i to jest super, bo te jego rysunki są tym, tym europejskim y, palpowym ekspresjonizmem z, właśnie ze stylu y, Moebiusa czy mm -hmm. Lodorowskiego. I to, I to jest spoko, ale z drugiej strony tego on nigdy nie rysuje bohaterów z, z zamkniętymi ustami, a gdy one, oni mają otwarte usta, to nigdy nie mają zębów. I to niezależnie od tego, czy to jest człowiek, czy Eternal, czy Skról, czy Celest czy cokolwiek. I w pewnym momencie Dolina Niesamowitości tak mi źle robiła na y, odbiór tego komiksu, że nie wiem, Rybicz jest, on nie jest złym rysownikiem w żadnym wypadku, ale on jest tak specyficzny mhm. i on teoretycznie powinien działać w tej historii, bo y, no Eternalsi są y, dość... Jeśli chodzi o energię, są dość blisko takiego europejskiego, właśnie tej europejskiej szkoły, ale właśnie tak jak mówię, jestem rozdarty, bo z jednej strony on rysuje świetnie, a z drugiej strony tego te dziwne twarze i to, że wszyscy bohaterowie wyglądają tak samo i mają też trochę problemów z ekspresją, to wprowadza u mnie trochę mieszane uczucia. No to już pewnie o tym dyskutowaliśmy właśnie przy okazji Tora, bo ja jednak jestem dla niego łaskawy i co prawda faktycznie jak tak teraz sobie kartkuję komiks to już nie odzobaczę tych otwartych ust u wszystkich postaci, bo tak faktycznie jest nie zwróciłem jakoś na to uwagi to ja akurat lubię ten jego styl, on z jednej strony tak jak mówisz, on ma taki vibe trochę komiksu europejskiego z drugiej strony te jego ilustracje są dla mnie trochę takie malarskie taki jakiś trochę eteryczny vibe mają i dlatego właśnie ja uważam, że on się dobrze sprawdza, on w to, że dobrze się sprawdzał, no bo tam mieliśmy no po w zasadzie kosmicznego Marvela i tutaj mamy kosmicznego Marvela w przeważającej części i to mi się tutaj sprawdza, tym bardziej, że tu o tym nie wspomniałem a to jest, też jest w sumie duże nazwisko i ważne, tu za większość bo on też kolorował przynajmniej i dwa z tych trzech zeszytów za kolory odpowiada Matthew Wilson, i kolorystyka mi się strasznie podoba w tym komiksie. Mhm. To jak wiesz, te, są super. Te, te różne światy, nie jak tu jesteśmy właśnie w Celestii, tu jesteśmy na y, Tytanie, tu jesteśmy gdzieś wewnątrz maszyny, tu jesteśmy na Ziemi, i tak dalej, i tak dalej. Każda y, ta kraina, każdy ten. Ten, ten świat, to, to miejsce, gdzie przebywamy, jest na swój sposób jakoś tam charakterystyczna i wizualnie, i kolorystycznie i to, to naprawdę bardzo dobrze mi robi. I też strasznie mi się podobały te, te takie odchyły wizualne, jak właśnie, nie wiem, przechodzimy nagle do historii z przeszłości albo do jakiejś historii o, o osobnej i mówię, tu mamy rysunki dużo bardziej, nie wiem, surowe, dużo bardziej w estetyce takich lat osiemdziesiątych, no, ja byłem bardzo usatysfakcjonowany tak naprawdę po lekturze. Nawet tutaj przychylając czoła i zgadzając się z tobą, że faktycznie Ribic to jest rysownik bardzo bardzo specyficzny i no, nie każdemu na pewno ten jego styl będzie, będzie pasował. Nie? Ja tylko dodam, że bardzo przyjemnie mi się czytało komiks ilustrowany przez Dustina Weavera, bo to jest jeden z moich ulubionych rysowników w ogóle od bardzo dawna i bardzo się przyjemnie zaskoczyłem, że on się tutaj pojawił. I, i, i zrobił fajną robotę, naprawdę. Tak, tak, tak, tak. No on chyba w, jest w tym Thanos, powstaje tak i to jest w ogóle też y, bardzo dobra, taka esencjonalna, powiedziałbym, historia, także no, dobra rzecz. No i y, zanim oddam Ci y, głos na jakieś podsumowanie, to tak jak krótko ze swojej strony. Ja Ci powiem, że siadałem trochę bez oczekiwań, bo absolutnie nie wiedziałem, czego się spodziewać, a bawiłem się wyjątkowo dobrze, naprawdę. Ja jestem mega pozytywnie zaskoczony. Dawno z tak dużą przyjemnością nie czytałem jakiejś marvelowskiej serii i ja bym powiedział, że jeżeli ktoś lubi przede wszystkim właśnie kosmicznego Marvela albo szuka jakiejś takiej serii trochę innej niż to, co standardowo w Marvel Flash obecnie dostajemy, to warto po ten komiks sięgnąć nawet tylko po ten jeden album. Nawet jeżeli nie mielibyście w planach czytania Sądnego Dnia jako jakiejś tam kontynuacji tej opowieści, to, to myślę, że tutaj naprawdę dostaniecie kawał solidnej historii dobrej zabawy, epickich pojedynków, właśnie trochę humoru, trochę jakichś rozważań filozoficznych, które gdzieś tam tutaj są zaszyte w kontekście, nie wiem, relacji przedwiecznych z dewiantami, z ludźmi i tak dalej, i tak dalej. No, bawiłem się zadziwiająco dobrze i naprawdę i, i no, czasem mam tak, jak rozmawiamy tutaj, że nie wiem, że polecam coś, ale z jakimiś tam uwagami, to tutaj ja rozumiem te, te twoje uwagi i pewnie Właśnie jak ktoś zna postaci przedwiecznych z innych historii, to pewnie aż tak dobrej opinii o tym komiksie mieć nie będzie, ale ja jako laik, to naprawdę szczerze tę historię polecam. No i Misty, jakie są Twoje tutaj takie ostatnie oceny, jeżeli chodzi o Gilena i jego spotkanie, czy jego podejście do przedwiecznych? No ja już to wyrażałem przez cały nasz podcast i według mnie on zrobił wszystko, co się dało i ja doceniam tę jego pracę i to jest naprawdę... Nie spodziewałem się, że można aż tak dobry komiks o Przedwiecznych, aż tak dobry w ten tradycyjny sposób komiks o Przedwiecznych napisać, ale dla mnie to jest dalej trochę... Przedwieczni mają za dużo tych fundamentalnych wad, jeśli chodzi o to swoje skomplikowane lore i o ten cały układ właśnie z tym, w jaki sposób zostali pomyśleni, jaka jest ich rola, o czym jest ta opowieść i nadal nie wydaje mi się, żeby to się do końca sprawdzało jako komiks. Wydaje mi się, że gdyby, nie wiem, powieść o Eternals by mi weszła znacznie lepiej niż komiks, bo mhm. tam masz więcej miejsca na ekspozycję na narrację na dialogi wewnętrzne i według mnie to by o wiele lepiej zadziałało, ale nie jestem pewien, czy ta powieść, opowieść ta koncepcja jest skrojona właśnie pod to medium komiksowe, ale mówiąc to, mm -hmm. Gillen zrobił naprawdę fantastyczną robotę i jeśli Was to intryguje, to posłuchajcie się Jerego i sięgnijcie po ten tom. No dobra Misty, to jest dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę super było o tym tytule porozmawiać. Dokładnie. I mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce przy kolejnym Marvelu, bo już mamy plan. Tym kolejnym jest. Marvelem to Marvel będzie nigdy się nie kończy. Venom ze star ze Ewinga, no bo tak jak wspominaliśmy panowie Kate i Ewing się pozamieniali postaciami, no i zobaczymy co tam Al Ewing nam u Ugotował w kontynuacji Venom'a y, ja swojego dobrej myśli, co już jesteś po, y, po lekturze, ale nie spoileruj jeszcze ani słuchaczom ani mi, więc. Y, Dobrze. Słyszymy się potem. Słyszymy tak. się w przyszłości. Dzięki Ci bardzo, Misty, jeszcze raz. Tobie również dziękuję bardzo. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć, cześć, cześć. You